Witamy. Jeżeli dobrze, 15 odcinek? Chyba tak, nie wiem, już ja nie liczę. Pogubiliśmy się w liczeniu. U góry pewnie będzie numerek. Witamy w nowym odcinku M, M, -f -f. M, -m S podcastu. Tak. Witam już w normalnym odcinku, bo tam te dwa były takie... Specjalne. Specjalne, tak. już tak, To mam. witam Was, Marek i... Marta. Tak, Wszyscy poznali nasze głosy. No Chyba. Ja staram się mówić dzisiaj tak bardziej dojrzale, bo okazało A, się, że poprzedni. poprzednim tak, odcinku... Nasza znajoma nam powiedziała, tak. że co to za dziecko było w ze mną. O czym ona myśli, no? No właśnie, mniej więcej tak myślała. Nie, no przecież ten nie z jakimś dzieckiem, tylko z Martą. A Emo dostanie opierniczek. Ja Pozdrawiam, Emo, bo wiem, że słuchasz. <laughs> Emo, o czym ty myślisz normalnie? No, ja nie wiem. Chyba, że ja o czymś nie wiem. Emo, w końcu zostaw komentarz. No, dokładnie. To, wiesz, to nie kosztuje aż tak dużo. Nawet napisz tylko Emo. Tyle. No. Dziękujemy wszystkim, którzy słuchają naszego podcastu. Uważamy, no, że i tak wspaniałe podnosz. No, dokładnie, będziemy robić swoje po prostu. Jak ktoś będzie chciał, to będzie słuchał, jak nie, no to nie, to jego wybór, prawda? Nikogo nie będziemy też no, zmuszać. No, pozdrawiam Krzyszmana. Słuchaj, e, przez to, że słuchałem tego Twojego podcastu nie Indiana Jonesa, to wczoraj oglądaliśmy Świątynię Zagłady, bo ja nie pamiętam. Znaczy, jedną scenę tylko pamiętałem, tak naprawdę, ale filmu całego nie oglądałem na pewno. Nie wiem, ja ogólnie na Wagonikę, nie, nie lubię Indiana Jonesa, ale. Stwierdziła, ma dobra co mnie Ale sobie. Obejrzałam całe. i teraz właśnie mojej mamie puściła mi ją do No, odświeżymy sobie całość pewnie. Aczkolwiek nadal uważam, że nie jest taka dobra. Ja dla mnie jest najbardziej ostatnia kupcja to. jest mój klimat. Aha, pytałeś o to, jakim sprzętem nagrywamy. Nasz sprzęt kosztował 600 zł. Problem w tym tylko, że nie służy do, ogólnie do nagrywania dźwięków. Tylko do ich odtwarzania Tak, tak, ale, ale jest wielofunkcyjny Można filmiki nagrywać e, Tak, to jest iPod piątej generacji e, iPod Nano piątej generacji to się, to Tak się chciał dokładniej e, Do tej pory nie mam pojęcia Zresztą mówiłem o tym w poprzednich e, Pierwszych podcastach Do tej pory nie mam pojęcia, gdzie jest dokładnie e, Głośnik W tymże iPodzie I To coraz go obraca nie. Jak byś mógł mi wyjaśnić, czy chodziło o to, że jest tak zła jakość, czy tak, czy dobra pomimo tego, czym nagrywamy? No, nie mamy takiego jakiegoś profesjonalnego sprzętu, ale to, to, to, to, co mamy, to sobie radzimy. No, nie Z tego, co tam mówiłeś, to nasz sprzęt jest trochę droższy, ale po prostu nie służy do tego, no. dlaczego my go wykorzystujemy. wykorzystujemy go chyba na maksa. Właściwie wszystkie jego opcje wykorzystujemy. A o czym dzisiaj? Znaczy ja, ja chciałem dzisiaj tak jeszcze taki suplement zrobić do poprzedniego odcinka. Ja powiedzieć trochę anegdot z obozu. A, tak. To stwierdziliśmy tak. po wyjściu z wanny, że zapomnieliśmy. Tak? No właśnie, parę, parę rzeczy chciałam powiedzieć o obozu, ale tak zaczął się robić trochę długawy odcinek i Marek stwierdził, że koniec i dopiero faktycznie jak wyszliśmy z wanny, to myślę a, mogłam jeszcze to powiedzieć, a jeszcze to by mogło być ciekawe. No, ale może teraz. No, postaram się powiedzieć kilka takich y, ciekawszych może bardziej zabawnych rzeczy z obozu. Takich już oderwanych właściwie. od, mm, od, od To Kisego. o czym zaczniemy? No właśnie nie wiem. A ty masz jakieś pierwsze... Co ci się pierwsze... Pierwsza anegdota z obozu jaka ci się... E, to z tą kartką. Z kartką? Słuchajcie, kartkę... Postaramy się zdjęcie kartki umieścić. E, no to powiedz. E, to u dziewczynka to napisała? Czy... Nie, nie, chłopak. chłopak. Aha chłopak napisał kartkę, bardzo chciał. Do koleżanki. do koleżanki. I chciał napisać kartkę i kupił kartkę z, z tam z widokiem. Nie w ogóle. W ogóle się dowiedzieliśmy potem, że to jego dziewczyna. On miał chyba 9 lat. No, więc w ogóle ciekawie. No w każdym razie napisał do Paulinki, bo tak się nazywa ta dziewczyna, tak, do Paulinki, że ogólnie u niej jest, jest fajnie na obozie. Przeczytacie sobie dokładnie. Przeczytacie dokładnie, tak teraz Ale sens tak jest mniej więcej taki. U nas jest wszystko fajnie, hmm. fajna pogoda, pogoda, podoba mi się obóz. A mój kolega w nocy... W nocy wymiotował aż 20 razy. No, więc to, jest, to jest kartka. Kartka przeszła wysyła. przez cenzurę, e, kierowniczka obozu sobie ją wzięła na pamiątkę, ja zdążyłam zrobić zdjęcie i oddałam tą kartkę na pamiątkę. Tak, jak tylko zamarzę adres to wrócimy. Tam. No dokładnie, bo tylko adres trzeba zamazać, i, i, a kartka jest sympatyczna, no i specjalnie potem trzeba było iść jeszcze po jedną kartkę i żeby jeszcze raz napisał to. Tylko bez tego aż 20 razy. No, a kadra razy. miała po prostu ubaw z tego powodu. No w ogóle, bo my mieliśmy tam od drugiego dnia już przygody, co chwilę ktoś mówi, że mu nie dobrze, Ktoś tam wymiotuje, ja też za, zażyga na poście. Ja musiałam ten y, przenosić, albo. I był jeden taki pokój przeznaczony na takich izolatka. chorych, izolatka. No. no, to jest pierwsza. No, ja na szczęście żygałam po poziomie. Druga anegdota się wiąże troszeczkę z, e, z córką naszych znajomych. Tak, bo y, chodzi o to, że y, no, w większości teraz wszystkie dzieciaki już nawet najmniejsze mają komórki. No, nie, może, No tak, mają komórki, a na obozie było tak, że te komórki dostawały dwa razy dziennie, chyba na godzinę. No i to moim zdaniem jest dobrze, bo... bo kontakt z nimi był, jeżeli by rodzice coś bardzo pilnie chcieli, Ta. zawsze mieli telefon do wychowawców, a dzieciaków to nie rozpraszało i, hmm. i było to dosyć ciekawe. No i y, komórki po tym wieczornym wróceniu ich wychowawcy, powiedzmy w ten sposób, miały być wyłączone. No tak, no żeby na, nagle 20 komórek nie zaczęło dzwonić w siatce. No, no i my sobie siedzimy godzina 12. Rada była plenarna. Rozmawiamy ym... ogólnie co tam się na obozie. No Rady plenarne, wiadomo. Część mm. jest bardzo poważna, część jest mniej poważna. No, tak. W pewnym momencie słyszymy krzyk. A tu leci nam kawałek łaka łaka. Tak, jak się zaczyna, takim jak była... A wszyscy żeśmy się tam przestraszyli dlatego, że myśleliśmy, że ktoś z dołu krzyczy, ktoś się obudził, że znowu ktoś wymiotuje, coś się dzieje, już byliśmy przewrażliwieni na to, co tam się dzieje. No i szukamy, który to telefon i patrzymy, a to telefon właśnie nie będziemy podawać może kogo konkretnie. Ta osoba, jeżeli by przypadkiem kiedyś tego przysłała, będzie wiedziała, że o nią chodzi. Tak, I patrzymy, a na, na wyświetlaczu imię chłopaka. Tak. A. Godzina 12 przypominamy. No i nie zdążyli raz odebrać. I za drugim razem stwierdziliśmy, że odbierze kierowniczka obozu. I takim poważnym głosem powie, że jest właśnie kierowniczka obozu. No i zadzwonił telefon, a kierowniczka obozu podnosi tak. Yy, dobry wieczór, kierowniczka obozu, Gliczarów... Yy, nie, coś tam. Dobra, kolonia obozu, Gliczarów Górny, słucham. I taka I cisza kompletna. Więcej telefon. już nie zadzwonił telefon. No. No i na. Zresztą został wyłączony chyba teraz potem. No chyba tak. No i następnego dnia też, jakaś I inaczej. powiem tak, ta dziewczyna miała do końca obozu przerypane. Bo i wychowawcy sobie mile przypominali, żeby pozdrowiła tą osobę. No, ale myślę, że imię to. Tak? Ja nie wiem, jak to się nazywa. Bartek. No a Bartusia. To akurat tak. imię to i tak jest. Mnóstwo jest Bartku. Więc no tak, tak Bartu. My, tak. my też nie wiemy, nam do kogo chodzi. Więc nie, nie, Bartuś. Tak, Bartusia. No, no po no, no właśnie, to było tak, że żeby podejść, tą dziewczynę, o którą chodzi, to było tak, że. No, i tam wychowawca tej, tej grupy mówi. A, a kim jest Bartuś? A to no, rano jak Tak, przyszedł, no, przyszedł, no przyszedł, i, tak, tak. i wielkie oczy zrobiła ta dziewczyna, i tak. Ale kolega, ale kolega dzwonił po północy. No. No, także tak to wyglądało. Jaką jeszcze masz? Zabawna. Jeszcze y, przypomina mi się, że tak jeden chłopak, mmm, Szymon powiedział, że nie lubi jeździć na narty. No i w końcu ubrał te narty. Aha, i ale za, się... zaznaczmy. Sz, y, on nigdy nie jeździł na nartach. Tak. No i tak w sumie mówi, ale no, ubierz narty, zobaczysz. Wtedy powiesz, czy lubisz, czy nie. No i y, po tym Stwierdził, że on uwielbia jeździć na nartek. Potem było tak cały czas i jedna wychowawczynia cały czas do niego Szymon a on od razu tak lubi jeździć na nartach i tak cały czas, i żeśmy się śmieli, śmiali, przepraszam, przy stole, że, że potem wróci będzie wrócić do Krakowa. Wróci do Krakowa Szymon, do... Tak, tak, lubię jeździć. tak ale dokładnie, na przykład na lekcji. Pani coś tam powie Szymon, tak, tak lubi jeździć na nartach, więc od razu by była beka, jakby się zapomniał na przykład. No. Ja się tak zastanawiam, czy coś jeszcze mamy, bo te trzy rzeczy się mi się przypominają. No takie, takie te no, najbardziej takie ważne, a ogólnie no, to różnie były, no takie hmm. zabawne wiadomo, jak rozmawialiśmy, mieliśmy problem z jedną tam dziewczyną na obozie, no to też różne były. To co ja chciałem udusić, wyrzucić przez okno? A to chyba wszyscy ją chcieli, nie? była taka jedna nieznośna dziewczyna, no ale nie, no ogólnie to chyba były te, te najważniejsze. Mi się wydaje anegdotycznie. jak coś było, jeszcze. Czy masz coś jeszcze do powiedzenia? Dzisiaj? Yy, tak, mam tutaj. Yy, o czym chciałaś jeszcze powiedzieć? Yy, chciałam ogólnie powiedzieć, że, że tak yy, ciężko na początku po takim wyjeździe. Ja najpierw się bałam tego wyjazdu, a potem co im coraz dalej było, tym bardziej mi się i na sam koniec, już obozy w ostatni dzień, tak mi się strasznie było przykro. Nie chciało mi się samtąd wyjeżdżać. Zwłaszcza, że spać śnieg i się zrobił tak ładnie tam. Znaczy, że nie lubię śniegu, to w górach naprawdę mi się podobał tam śnieg i, i było pięknie, jeszcze jak słoneczko wyszło. No a teraz trzeba powrócić do szarej rzeczywistości, do pracy i do tego wszystkiego. I na początek jest tak ciężko się przygotować. No to ja powiem no. coś, czego Marta jeszcze nie wie. O Reny. Nie, bo tak stwierdziłem. Dzisiaj się dowiedziałem, że jednak nie pojadę na warsztaty do Warszawy. Dlatego, że z trzech grup, które miały być, jest jedna i ona jest pełna. Jest to średnio śl... śl... śl... zanim... My... zaawansowana. I więc stwierdziłem, że te pieniądze, które byśmy przeznaczyli na wyjazd do Warszawy, to się nie wiem, pojedziemy sobie na przykład na jeden czy tam dokładnie dni do Zakopanego. O, Tego no, Marta fajnie. jeszcze nie wiedziała. No niestety, no chciałem jechać do szkoły, ale tak, stwierdziłem, że możemy sobie wyjedziemy w razie na weekend. No na przykład na całą sobotę pojedziemy. Fajnie. Co? Co ty na to w ogóle, kochani? Marta jeszcze nie wie, więc teraz dowiecie się, co ty myśli. To znaczy, na razie ty jestem bardzo zdziwiona, A... Ale fajnie. Jestem za, nawet przeciw. No widzisz. Za. No nie, bo niestety, miałem jechać na warsztat, ale dzisiaj niestety... Ale nie, ale ogólnie mi przykro, bo ja myślałam, że właśnie pojedziesz. Też chciałam poznać w końcu tę osobę, prowadzącą... Chowzena. No. no niestety... No, no tak wyszło. Justy myślałam, że jeszcze odwiedzimy kogoś tam w Warszawie, no ale... W sumie... Ale w sumie nie lubię w Warszawie. No, to myślę, że naprawdę pojedziemy sobie do Zakopanego. Weźmiemy rano autobus, jak najwcześniejszy autobus, jak najpóźniejszym sobie wrócimy na przykład. Połazimy sobie cały dzień po zakopanych, po krupówkach, gdzieś tam na Gubałówkę możemy sobie wyjechać. Fajnie, fajnie. Co? Jestem za. No, no to jakoś pomyślimy. Mhm. No, to za dwa tygodnie by wypadało normalnie, więc ja spróbuję zaplanować. No to super. I zrobimy Wam wtedy jakąś relację z wizyty w Zakopanem. z zakopanym. Gub no. Z Gubówki. Dobrze, to mogę jeszcze teraz coś powiedzieć? No proszę bardzo. No, ja jeszcze chciałam Wam opowiedzieć, bo wczoraj byłam na castingu do takiego. W teatrze, to nie tak, w teatrze słowackim się odbywał. E, powiem wam śmieszną anegdotę właśnie dotyczącą e, teatru słowackiego. Uwielbiam ten teatr, jest piękny, ale ma coś takiego, że po prostu zawsze się w nim gubię. Po prostu on na tyle tam różnych korytarzy, tych samych, te same pokoje na każdym piętrze, te same nawet numerki. I macie pojęcie, że tak Że kiedyś Jak występowałam w Teatrze Słowackiego To zgubiłam się I nie mogłam trafić na scenę Przeszłam z jakiejś tej i biegam I słyszę, że już jest moja muzyka i że mam wychodzić na scenę I już po prostu łzy miałam w oczach Bałam się, że zimny makijaż, Bo akurat w Dziadku Dorżek byłam tą śnieżynką I już się przestraszyłam Że zaraz jest na scenę trzeba wyjść A tu nie mogę znaleźć wyjścia Na, na scenę Ale się udało i chciałam wam opowiedzieć, że tak casting y, był do takiego spektaklu, który ma być tutaj podobno robiony y, nazywać się ma da, y, y, Ziemia, Obiecana. Ziemia, Obiecana. Ziemia Obiecana i potrzebowali tam sześciu tancerzy, sze y, trzy tancerki i trzech tancerzy y, z techniki tańca współczesnego jak wiadomo tańc współczesny jest bardzo jakby to powiedzieć y, bardzo szeroki i yy, do podtechników jest właśnie, mnóstwo. Właśnie zrobiłem zdjęcie, wyślę Ci, jak to wygląda, jak nagrywamy naszym wspaniałym, ogromnym sprzętem. E, ale nie, to może ja, e, ja ci zrobię. Ja nie chcę, żeby widzieli mnie. Nie, to jest straszne zdjęcie, nie pozwolę. Nie, zrobię tobie. Ja się nie zgadzam. Nie chcę tego zdjęcia. To zrobię ja. sobie razem na koniec. No, no, chyba, że tak, bo tak to, i to ma być ładniejsze. To no, zaczekaj no. później. Daj mi spokojnie no, mów. No mów! No i tak zastanawiałam się kogo spotkam na tym castingu bo jak wiecie w ogóle Kraków jest mały w ogóle świat jest mały, a zwłaszcza świat tancerzy okazuje się potem, że wszyscy się znają jednak Co też po obozie wyszło, że znajoma jedna z kadry okazało się, że też ma innych z naszych znajomych mi się trochę zdziwili no ale to wyszło właśnie to, że, że wszyscy się znają tak? no i na casting przyszło około 30 osób tak około mówię, bo, bo tak dokładnie nie, nie przeliczyłam co do sztuki nawet facetów przyło dosyć sporo, bo chyba było około 10-11, tak mi się wydaje. No wiadomo, większość jest kobiet. I co, co jeszcze chciałam powiedzieć, że... Następne Dobre. zdjęcie. Co jeszcze chciałam powiedzieć, że casting wyglądał tak, że to była lekcja. Były w sumie dwie osoby, które się patrzyły na to. Taki facet i kobieta. No i jeden, który to prowadził, yy, te ćwiczenia wymyślał. No i to było tak, że ćwiczyliśmy i co chwilę ktoś, kogo, było tak powiedziane, że ktoś kogo dotknie, ta osoba, to ma po prostu sobie usiąść i odpada. No ja odpadam jako 15, więc mi nie było aż tak źle, bo nie odpadam na samym początku, jak to po niektórzy. Natomiast około 15, bo też nie dokładnie nie liczyłam. Yy... Znając Martę, to liczyła dokładnie. N nie, naprawdę nie Nie wiem po prostu Wiem, że parę osób siadło przede mną na pewno Nie byłam ostatnia W każdym razie, co było na intent? No Spotkałam tam trochę ludzi z, z baletu I, Ale ogólnie coś się zdziwiłam Że dużo osób jednak w ogóle nie znam To znaczy, chodzi mi o to, że nawet nie kojarzę ich z twarzy A jednak świat że mówię jeszcze tu krakowski Jest strasznie mały A ja ogólnie ludzi tańczących tańc współczesny Znam, przynajmniej z widzenia A co się potem okazało że y, potem jak od, ja odpadłam jeszcze inne tam właśnie osoby to zostało chyba trzynastka i co było najfajniejsze u nas to bardzo szybko odrzucali natomiast potem ćwiczyli i ćwiczyli przez pół godziny i dalej nikt nie odpadł, żadna osoba mimo tego, że parę osób się myliło i każdy robił trochę inaczej ale co wyszło dziwne że głównie faceci mieli dokładnie ten sam ruch co ten facet który wybierał i coś jeszcze potem okazało na koniec że to byli ludzie z Bytomia Nie wiem skąd się wzięli ludzie o bytomską szkołę? Tak, że ludzie z Bytomia, około 10 osób było z Bytomia I to dla mnie było dziwne i moim zdaniem Trochę ustawione, bo jakoś tak dziwne Że nagle ludzie z Bytomia tu przyszli na casting no niestety, no to trzeba Otwarcie powiedzieć, że tego typu castingi Bardzo często Bardzo często są ustawione I nie jest to do końca Fair powiedzmy bo jeżeli ktoś już chce coś robić, to niech już sobie robi, a nie robi castingu, które... No, jakiś dziwnym trafem odpadli wszyscy ci z Krakowa, a zostali głównie tylko ci z, z Bytomia. Może tam jedna z Krakowa. Znaczy no, tu trzeba też podkreślić, że rzeczywiście Bytom jest na wyższym poziomie tanecznym, jeżeli chodzi o te tańce. No, ale nie aż tak, żeby, żeby to było takie... aż taka przepaść, no. No, w ten no dokładnie. Mają u siebie więcej i tak możliwości, moim zdaniem, tańczenia w Bytomie niż tutaj w Krakowie. jest. A mimo tego i tak to nawet jest zabierane Więc nie wiem, głupie to Ale w każdym razie nowe doświadczenie było Zobaczyłam jak to też tam wygląda Spotkałam się jeszcze z ludźmi, więc Ogólnie i tak nawet nie żałuję Zawsze chociaż sobie parę ćwiczeń porobiłam pół po godziny sobie poćwiczyłam, więc Więc nie było aż tak źle hmm, Co jeszcze chciałam powiedzieć Że wczoraj miałam bardzo fajne spotkanie z Kasią Ale nie chodzi o tą Kasię o którą... Tylko moją koleżankę Mm, bardzo było fajnie, ogólnie sobie pogadałyśmy, a, a jakoś brakowało mi ostatnio tak pogadania sobie tak z koleżanką, więc ogólnie pozdrawiania dla Kasi mm. aha a propos jeszcze, co chciałam powiedzieć yy, z obozu jeszcze że to też jest yy, w większości wiedzo, wie, wiecie że ja wyglądam młodo i zresztą mam też taki głos dziecięcy no i tam była taka sytuacja, że mama przyjechała po jedną dziewczynkę i ja tam przechodzę i mówię. O, cześć! A ona się tak przytula do mnie, o Pani Marta, do widzenia, do widzenia. A ta mama tak patrzy. O rany, ja myślałam, że to jedna z twoich koleżanek. I tak mnóstwo takich było no, wiesz, sytuacji. Ja, ch ja chciałam zauważyć, jak na początku cię mąż jednej z wychowawczych. A, a tak, co to, to może ty powiedz, bo ja nie. no. <laughs> znaczy ja tego nie widziałem, ale podobno Martę tam dopiął jej kurtkę, no. <laughs> żeby nie stała z odpiertą kurtką. Ale to i druga rzecz, którą rzeczywiście widziałem, jak oparcie przy, przy fotelu jej pod żeby było wygodne. Tak, tak, że można sobie, ja wiem o tym, także no. To było takie, te, no i w ogóle dzieci na no, obozie myślały, że też mam gdzieś, no góra, tam 20 lat, dziewiętnaście, no, osiemnaście, no na pewno nie, że nie mam tyle, co, co mam. A to, a to za pół roku już 25. Nie że mam lat. Nie, dobrze, ja się nie boję mówić, ile mam lat. No, 24 na razie mam. No to by za pół roku 20. No, więc no. Ale wiecie co? Będę wiecznie. A ja mam wglądał. za pół roku 70. Do setki. No, no dokładnie. Tak. I, i... A, jeszcze wiem jedną śmieszną y, no sytuację, ow. którą było. Wchodzimy y, do, tam, do pokoju kadry. No i syn jednej z nich pyta. <śmiech> Pyta, pyta, Marka, no to ty opowiedz, ale chodziło o to, żeby powiedzieć Tak, pyta mnie, e, to był ostatni dzień obozu Pyta mnie, tak. a ta pani Marta to jest pan, pana żona? Hmm. Ja mówię, no tak, a co nie wiedziałeś? No nie, ale podejrzewałem, bo ona też jest taka mała <laughs> Jakoś tak, <laughs> nie, że tak. bo nie wiedziałem, że była taka Nie, niska. bo właśnie, no, że, że no. to jest taka, taka niska no. no bo ja też nie jestem zbyt wysoki hmm. osobnikiem mm -hmm. Więc no, tak jakoś dziwnie wyszło. No, ale ogólnie, ale ogólnie może przez to, że właśnie, że tak młodo wyglądam i ten, to dzieci mnie bardzo lubią, bardzo szybko mnie polubiły, się przytulały, sesja zdjęciowa, każda chciała ze mną mieć zdjęcie i, i bardzo szybko ten, a mimo tego zachowały dalej, cały czas mówił pani Marta, więc zachowały to ten jakby ten dystans, ale ale no, byłam jednak tam lubianą panią Martą, więc pozdrowienia dla wszystkich dzieciaków. No, Chociaż, no. Chociaż i dla kadry no tak ale co mogę sobie powiedzieć a no jasne że możesz no. to co mamy coś jeszcze do powiedzenia mm -hmm. Mm -hmm. chyba nie mam już chyba nie. nie dobrze to w takim razie e, wszystkich ludzi którzy, którym brakuje dystansu do siebie proszę teraz o wyłączenie już tego podcastu a teraz chcielibyśmy powiedzieć do pozostałych osób które jednak się zdecydują troszeczkę mniej przyjemnie a, Dlatego, że chcielibyśmy podsumować całą awanturę, która się, jakby to powiedzieć, która wybuchła po naszym odcinku, który nagraliśmy zaraz po przejeździe do Gliczarowa. Mm. która to, znaczy no nie tyle, że awantura, ale wielki bulwers ludzi, którego szczerze powiedziawszy nie do końca rozumiemy. Właśnie nie za bardzo, bo przesłuchaliśmy dwa razy ten odcinek cały I może faktycznie tam znalazłam dwa takie momenty, że, że coś tam powiedziałam nie tak Ale ogólnie o większości podcastów, tam chyba cztery były podcasty To chyba tylko jednym źle powiedziałam, a o trzech pozostałych mm. dobrze Więc w sumie skrytykowałam, powiedzmy trochę jedną osobę yy, I nagle wyszłam za, za taką niedobrą Nie no, wyszliśmy oboje, no, prawda? Tak. Mnie tylko zastanawia to, powiedzmy, takie bycie adwokatem innej osoby. Chcecie? Proszę bardzo. Ja powiem tyle, że nas to, powiedzmy, nie obeszło i nie mamy zamiaru z tego powodu uznawać kogokolwiek za świętą krowę. Jeżeli nie będziemy mieli ochotę coś powiedzieć źle, o kimś to będziemy mówić. Bo już tacy jesteśmy, że jeżeli nam coś leży na wątrobie, to po prostu o tym mówimy. Słuchajcie, ja tak tu od siebie powiem, nie wiem, co Marek tam sądzi, ja ogólnie Y, powiedziałam, w sensie chodziło mi dokładnie o podcast, a nie dokładnie o tą samą osobę, o tą dokładnie samą osobę, dlatego, że nie znam tej osoby no to jest, osobiście. To jest to, co napisałem komentarzu. To jest tylko, że w komentarzu. oceniłam w sensie samo, jak ją słucham, jak ją odbieram, tą osobę i to nie było, ja już ją słucham przynajmniej z dwa miesiące, bo y, zaczęłam na początku, ucieszyłam się w ogóle, co wam powiem, że ja się ucieszyłam, że kobieta jakaś nagrywa, ja mogę posłuchać kobiety, bo mi Trakuje. No to potwierdzam, że ja pościągałem specjalnie odcinki. No bo nawet te... zobaczyłam, te jak jakieś... fajnie tam jakieś obrazki czy coś, a ja a wiecie, jak to dziewczyny nawet starsze lubią jakieś takie gadżety tego typu, różne kolorowe, obrazki, gify i ty, tym podobne. Zresztą kiedyś prowadziłam bloga, to mam tam dalej jakiegoś innego bloga, więc kiedyś lubiłam takie gify, takie różne rzeczy, sweetaśne, że tak powiem. Ale o co o to mi chodzi, że Mm, nie chodziło mi dokładnie, żeby skrytykować samą tą osobę, tylko sam ten podcast. Po prostu powiedziałam, co myślę, a to też było spowodowane tym, że po prostu nie lubię też jak... jak jak ktoś przedstawia mnie jakby w złym świetle, bo to, że po prostu daję komentarz komuś, że oceniam dany odcinek czy dany podcast, to powinno być tylko do tej osoby prywatnie. Jeśli ta osoba ma coś do mnie, to może równie dobrze zagadać do mnie, e, czy możemy na Skype się umówić, czy możemy e, na, na, może napisać u mnie w, w tym, na podcaście jakiś komentarz, jeśli ją uraziłam czymś, co powiedziałam. To możemy to po prostu sobie osobiście wyjaśnić Bo bez sensu takie przekierowywanie, że ktoś, kogoś, coś tam Ja tak naprawdę w tym podcaście, w tym odcinku Mogłam urazić tylko jedną osobę Jeśli ta osoba poczuła się urażona, może się do mnie odezwać I, i możemy sobie to osobiście wyjaśnić I moim zdaniem to będzie najlepsze, a nie, a nie takie na forum rozsten, Bo to moim zdaniem jest takie dzie nada. To jest dopiero moim zdaniem dzieci, nada. Nie to, że się powie, że na przykład kogoś się nie lubi. W sensie nie lubi się może sposobia mówienia. O, a nie dokładnie mi chodziło o daną osobę, bo nie znam tej osoby. Może będzie okazja, może ją poznam, może ją polubię. Na początku Krzyszmana też nie lubiłam, a jakoś mm. się przekonałam do niego i teraz go polubiłam. Pozdrowienia właśnie dla Krzyszmana. kolejny. E, tak, po raz kolejny, ale teraz osobiste. Więc to nie o to chodzi, bo ja ogólnie na początku byłam. E, jakby powiem także, nie lubię za bardzo, nie lubiałam na początku słuchać w ogóle podcastów. Yy, Zaczynam się powoli przekonywać i już parę podcastów słucham, i w większości mi się podobają. I yy, brakuje faktycznie więcej podcastów prowadzonych przez kobiet i, i tu yy, i tak uznania dla Kasi, że nagrywa yy, podcasty, yy, co mnie ogólnie się podoba, że kobieta nagrywa, tylko no po prostu oceniłam to, jak, jak ja to widzę, może na ten na dzień dzisiejszy, chociaż też powiedziałam, że i tak się poprawiła w tym ostatnim odcinku, ale tego chyba nikt nie zdążył zauważyć. Nie, nie, ja chciałbym zauważyć, że e, pichąt, tak, mam nadzieję, że nie przekręciłem tym razem ksywki, i tu przeprosiny dla Diadlo, że przekręciłem, chociaż też nie wiem dlaczego przez adwokata nie mógł sam napisać, że, e, że przekręciłem. Pichont, wyciągnąłeś właściwie wszystko, co było złe w tym odcinku, nie mówiąc ani jednej pozytywnej rzeczy odnośnie tego odcinka. Jeżeli twoim zdaniem był nudny, no to bardzo, bardzo mnie to martwi, że tak uznałeś. Jeżeli był, jak to sam uznałeś do dupy, to ok, jest to też twoja opinia. Co Dziwi mnie, że o tak odcinku nudnym i do dupy potrafiłeś napisać całego y, posta na swoim blogu. I to jest dla mnie dziwne, że o takich odcinkach się pisze, a o innych się nie pisze, że przez 15 odcinków nie potrafiłeś zostawić nawet komentarza, że słuchasz, ale w momencie, kiedy uderzyliśmy w jedną osobę, bo, czy znaczy nawet nie tyle, że osobę, ale w jej podcast, bo ja cały czas będę podkreślał, że nie mówię o osobie, bo dopóki jej nie znam. Dopóki jej nie znam jed o jedynej osobie, której mogę mówić ze świata podcastingu, to jest Martin. bo Miałem ochotę, okazję poznać go osobiście i wiem, jaki jest na żywo. Wiem, czym się różni Martin na żywo od Martina nie na żywo. E, I mogę sobie o nim powiedzieć. E, ale e, takie wyciąganie na siłę, proszę bardzo. Ja odpisałem Ci, co, co na ten temat myślę. Nie mam zamiaru już właściwie komentować tego więcej. Nie wiem, co jeszcze mógłbym powiedzieć. A ma, mogę wystarczy. teraz ja powiedzieć? Proszę bardzo. Pichąd, tak? Mam tak. nadzieję, że dobrze powiedziałam. Tak samo ja na początku jak zaczęłam to czytać to bardzo się ucieszyłam, że, że tam napisałeś, że, że mój głos Ci się podoba i to jest bardzo fajne, tylko jak, jak mówię, szkoda, że w takich okolicznościach się o tym dowiaduję, bo miło było pod którymkolwiek odcinkiem przeczytać, że głos, głos Marty mi się podoba na przykład i bardzo fajny podcast, bo fajnie, że też zareklamowałeś że wszystkie odcinki, oprócz tego oczywiście, były fajne I ja się cieszę, że Ci się podobają te odcinki tylko tak jak mówię, no przykro, że taka jedna sytuacja aż Aż, aż tak doprowadziła do, do czegoś takiego, bo moim zdaniem to, to jest trochę, no nie tak jak powinno być przecież jesteśmy ludźmi dorosłym dorosłym, tym się wydaje i wszystko można spokojnie sobie wyjaśnić, a nie od razu tak na gorąco mm, komentować bo chyba właśnie też, też rozmawiałam z pewną osobą i też właśnie powiedziała, że lepiej najpierw sobie przemyśleć pewne rzeczy a dopiero potem y, mówić o, o tym niż na gorąco. Ja jeszcze chciałam tylko powiedzieć... My wtedy nie, nie to nawet wtedy nie było, to na też nie To też nie było na gorąco, bo to było parę godzin po tym, jak przyjechaliśmy. Tak naprawdę to był następny dzień, bo to już było po północy, więc to było już... To było bardzo na spokojnie, które pozorom e, No dokładnie. Ja po prostu... O to mi chodzi... Mnie tylko poruszyło, to już nawet nie chodzi mi o ten sam podcast tej osoby, o której tam mówiłam, tylko mnie porusza to, że jeśli ktoś coś ma do mnie to nikt mi to osobiście powie po prostu osobiście, a nie mówi coś tam w odcinku, czy komentuje właśnie czy opowiada w tych komentarzach jak, po prostu mówi się, że nie wiem do, do mnie mogła się odezwać ja naprawdę wszystko przyjmę, też krytykę przyjmę jeśli ktoś mnie nie lubi czy nie lubi tego jak ja mówię, w jakiś sposób no to trudno, no to powiedzcie mi też to, napiszcie to w komentarzu ja nie będę o to zła Ja nie, nie mam zamiaru się obrażać, bo, bo to nie o to chodzi I, I teraz chciałam jeszcze powiedzieć dwa zdania Chociaż wątpię, że posłucha Chociaż może, bo ostatnio posłuchała ten podcast Droga Kasiu yy, Mówię, do Ciebie jako osoba nie mam nic, bo Cię nie znam E, może chciałabym Cię poznać, bo tak jak mówię, nawet chciałam. Zapytałam Cię, ile masz lat. I to po prostu z czystej ciekawości, bo e, jesteś jed jedną kobietą, którą znam, która nagrywa podcasty sama, że tak powiem. Regularnie. E, regularnie i dlatego, dlatego się zainteresowałam po prostu, w ogóle dlatego zaczęłam Cię słuchać. A Ty mi tam pisałeś, że jak mi się nie podoba, to nie słuchaj, bo cały czas mam nadzieję, że. Jakoś bardziej mi się to spodoba Tak jak Szymana na początku nie dałam słuchać A teraz e, spokojnie mogę go posłuchać i, I już się nie będę denerwować I mam nadzieję, że może, może Z Tobą będzie tak samo Ale, ale daj też szansę I e, jakby to powiedzieć I niech inni ludzie też Będą mieć większy dystans do tego wszystkiego Do tych innych różnych podcastów A nie bronienie jakby jeden drugiego Każdy jest dorosły Każdy może sam się obronić Każdy może coś powiedzieć, że coś go uraziło Okej, okay, jeśli by do mnie napisała Możemy o tym porozmawiać Dlaczego ja tak myślę o jej podcaście i tak dalej Ja też bym chciała usłyszeć od Kasi komentarz O tym jak ja w ogóle mówię Nie chodzi już o tą sytuację samą Ale ogólnie o cały, o cały nasz podcast to, co ja mówię na przykład, bo ja bym też chciała być chociaż raz oceniona przez kobietę tak naprawdę, a większości ludzi, którzy są komentujący, i tak was wszystkich pozdrawiam, cieszę się, że komentujecie i, i podoba wam się mój głos i, i w ogóle na przykład jak mówię, to bardzo się cieszę, tylko że też bym chciała jakąś kobietę, wiem, że tam jakaś była chyba Amazonka czy coś, chyba, nie wiem, ale chciałabym być skomentowana przez kobietę po prostu. Więc, więc nie wiem Kasiu, może będzie tak, że się nawet zaprzyjaźnimy i będzie dobrze ale ja po prostu powiedziałam, co na gorąco myślę, o, znaczy na gorąco nie nawet nie na gorąco, po prostu co w danej chwili myślę aczkolwiek nie mówię, że się to nie może zmienić, więc po prostu Cię pozdrawiam i tyle no, um, nie wiem w razie pytań no to są komentarze od tego mam nadzieję, że, że zostaną wykorzystane jakby ktoś chciał bardziej porozmawiać z nami w ogóle na żywo, to przecież zawsze można przez Skype'a pogadać. To nic nie kosztuje. To Zacznę napisać do nas maila, dokładnie. jakoś się skontaktujemy na pewno, z przyjemnością. No, więc ja jak coś Są mogę odpowiedzieć... dużo osób odpowiedzieć, ma kontakt do nas? Jak coś, to mogę odpowiedzieć na różne pytania i ja się nie będę tego po prostu bała. Ktoś coś ma do mnie, niech zagada, powie o co chodzi, możemy sobie to na spokojnie wyjaśnić, a nie na jakimś forum, tylko po prostu, jak ludzie. No dobra. No to kończymy z tym dodatkiem. O, gratuluję wszystkim, którzy dotrwali do końca i żegnam, mam nadzieję, że już ta sprawa nie będzie poruszana w żadnych podcastach, w każdym naszym już nie będzie, uważamy sprawę za, za, za wyjaśnioną my nie mamy już nic więcej do dodania w tym temacie i dziękuję i żegnam Was, Marek, Marta